<sweat> <skrybuj> no, <ja się>. A. <trybuj> Witam serdecznie wszystkich słuchaczy próby mikrofonu. Mówi do Was Robert, Koski. Chciałbym zaprosić do wysłuchania kolejnego odcinka, tym razem będzie to wywiad przeprowadzony z moim wieloletnim kumplem, który przyleciał mnie odwiedzić ze skromnym Michałem Berzą, a ten wprowadzi nas w Arkana wyścigów motocyklowych w Polsce, także raczej ten odcinek skierowany będzie do męskiej części moich słuchaczy, Aczkolwiek może i kobiety znajdą w tym odcinku coś ciekawego dla siebie. Kto to wie. Pierwsze 5 minut nie jest zbyt dobrej jakości, bo słychać hałas samochodu, także przepraszam za to, ale testowałem mikrofony i nie wiedziałem nawet czy ten materiał yy, gdziekolwiek się ukaże. No, okazało się, że Michał tak ciekawie o tym wszystkim opowiada, że postanowiłem zrobić z tego podcast, no i efekt tego całego nagrania macie możliwość usłyszeć właśnie teraz. Zachęcam bardzo serdecznie. No dobra, to opowiadaj teraz o tym, jak to jest... Kierowcą rajdowym motocykla sportowego. No mów. Jako mistrz polski roku. Tak, tak, którego? Tak, tak. Który to był rok? <gry> Proszę się. No już dalej. Nie chcę o tym mówić. Ja się wstydzę. Ja jestem skromnym zawodnikiem. No i... skromny, masz nie masz o sobie. Będziesz opowiadał, jak to w ogóle się jeździ takimi motorami, co jest ważne, jak się hamuje i czego się nauczyłeś. No. Także w którym roku miałeś mistrza Polski? Czekaj, czekaj, teraz poważnie mówiąc, ja nie miałem mistrza Polski, tylko wygrałem rundę jedną, na inny przyjechałem drugi, a na inny przyjechałem któryś tam, nie pamiętam, 12, 13. No to... Nie tak, że mistrza Polski, nie. nie, nie. w klasie amator jest tak, że jak się schodzi poniżej czasu 1.48 na starej nawierzchni, tak było to od razu Cię wyrzucali do klasy sport. Nawet Ci nawet nie dali skończyć sezonu, nie? A sport to już jest. A tam, to już są pieniądze. Tam już są pieniądze, tam już jest licencja zawodnicza, badania, zupełnie inny poziom jazdy. Oprócz tego masz jeszcze z racji, że wszyscy traktują to poważnie, to nowe opony zakładają, wiesz, koczek, rzew, są koszta, nie? I samo i sama uczestnictwo w zawodach jest dużo, dużo droższe, dlatego, dlatego w momencie, kiedy mnie zmusili do pójścia do klasy sport od razu, dałem sobie spokój, podliczyłem to wszystko, to, to po prostu zabawa jest y, strasznie droga. Ale chciałem być od nich mądrzejszy. Poczekałem rok, zapisałem się do klasy Amator. Wystartowałem sobie, znowu sobie wygrałem, odebrałem ładnie puchar na podium, a po zawodach mi cofnęli. Czemu? Czemu się dopatrzyli się, że ja w zeszłym roku już powinienem być sportem, nie? No. Także, także. To trochę jest niesprawiedliwe ci powiem. Bo to, że jesteś w amatorce... Znaczy ciężko to ocenić, ale... Po prostu nie stać na to, żeby przejść do zawodowego ścigania. Klasa sport to też to, to nie jest zawodowstwo, to jest po prostu yy, amator średnio zaawansowany, no tak bym to określił. Ale tam już widać, że ludzie do, do tego podchodzą bardzo poważnie i naprawdę du duże nakłady finansowe w to idą. Już mają podtoningowane motory, rozumiesz, Owiewki racingowe. To już nie jest taki motocyk z ulicy, że przyjeżdżasz, zajmujesz usterka i na wszystko, nie. To ile taki jeden wyścig kosztuje? Tak zakładając, że nowy, ten, nowe opony przywozisz? No, ci pamiętam, ile mnie to kosztowało. Wpisowe musisz zapłacić? Mnie to kosztowało, porze tak. Wpisowe było... 250 albo 300 zł. Do tego zjeżdżałem dwie tylne opony, jedną przednią, kupioną, używaną na, na torze od zawodników, gdzie koszt tylnej opony był średnio 300 do 400 zł. Przody były tańsze około 250. Mówię o ładnych oponach, takich dosłownie po 10 kółkach. Nie? Można było kupić opony tańsze za stówkę na przykład, ale to były takie, że ty założyłeś raz i do widzenia. Nie? No więc wie taki wyjazd wychodził około 1200 zł, jedząc swój prowiant, licząc paliwo, koszt, yy, już, już nie wspominając o zużyciu motocykla w formie klocków hamulcowych, bo schodzą w oczach, nie? ale powiedzmy, że taki jeden komplet klocków, który kosztuje bagatela 400, wystarczać się na trzy rundy. Nie? Na wjeździe, na, na torie jest normalnie budka ze szlabanem i zgłaszasz swoją chęć uczestnictwa w zawodach i sam decydujesz o klasie, w której wystartujesz, sam decydujesz o tym. Aha. Mówisz ja chcę w klasie amator i ona ci, rozumiesz, daje y, paragon, płacisz i tam wszystko i wjeżdżasz. Aha. Normalnie wjeżdżasz, rozbijasz namiot, y, roz, rozstawiasz swoje tam y, klamoty, grilla, materace dmuchasz, pompujesz. jesteś w formie, w formie biwaku i przyjeżdża się w piątek w piątek jest bodajże, ile pamiętam o 18 jeden trening, 45 minut wolny dla, dla amatorów i, i klasy sport jednocześnie a w sobotę masz już nie, w piątek są dwa treningi wolne ale połączone są yy, klasy, jest trochę to zbite żeby, żeby się zdążyli przejechać wszyscy w sobotę masz już kwalifikacje. W niedzielę masz jeszcze jeden trening wolny, taki poranny. No i potem już wyjści konkretne. A treningi jak wyglądają? No treningi masz dwa razy w piątek po 4 wolny. i Możesz jechać, nie musisz, twoja wola. Masz ty to, jedziesz, jedziesz. Generalnie próbujesz sobie no jakieś tam swoje, że tak powiem. Prywatne przemyślenia, ustawienia, przełożenia yy, i tak dalej. No. A w sobotę już, już, masz, już masz mierzone treningi, i one decydują o. Ile czasu trwa acceptory. trening? Mierzony trwa pół godziny. I wtedy wyjeżdżają wszyscy, czy. Nie, jakoś... wtedy, wtedy już klasa amator wyjeżdża sama, potem klasa spotka się po kolei. Nie? Aha bo w piątek są wolne, Czyli tak każdy, No, hmm. oni Czekawe. tam grupują. na no, przykład super sporty z superbajkiem i tak dalej tam. bo nie ma czasu w piątek po prostu, bo oni zakładają, że wszyscy około 15 zjeżdżają dopiero jakoś tak jest, że chyba są tr trzy razy otwarty jest tor dla, dla, dla tych dwóch najgorszych, dla średnich i dla najlepszych nie? a w sobotę już od rana są godziny konkretnie wyznaczone treningów mierzonych, one są chyba pół godzinne. i robisz kółka ile chcesz i Najlepszy czas z tych dwóch treningów jest uznany jako twój jeden najlepszy i to cię... i wtedy Cię ustawiają na, na polu startowym odpowiednio, nie? Hmm. No nie jest to to samo, co u Bydgoszcza kategorii. no to, to, to, to nie, ma, nie ma co porównywać w ogóle, bo w Bydgoszczy masz technikę i nie ma, nie ma tego strachu przed przewrotką, bo nawet tak się przybliżysz to tam sobie rozumiesz, w cudzysłowie kombinator nob, i dupę, a jak się po, w Poznaniu położysz, no to już jest bólnie. No i nie prędkości, nie? No nie no chłopie, tam, tam, tam się w zakręty chodzi po 140-150 na godzinę. W razie uślizgu koła czy wyjechania z toru to jest, no to jest chudo. Koziołkują motocykle, jak jest uślizg, czy się ślizga tylko? Zależy na jakim zakręcie, na szybkim jak się uślizgnie, no to najczęściej się kończy kozłami, najczęściej. Powiedziałbym, że 80% przewrotek na szybkim zakręcie powodują się kozwy, a, a na, na tych wolniejszych nie. Na wolniejszych nie, no bo tam czekaj, aż raz... Tak naprawdę są dwa szybkie zakręty, że się jedzie z prędkością około 150 na godzinę w zależności od sprawy, Bo ja, powiedzmy, jechałem może 140, ale lepsi jechali 150, 160, nie? Mówię, mówię o, o polskiej czołówce. Potem masz dwa zakręty rzędu 120, a potem już jest normalnie po 60, 70, nie? A maksymalna prędkość? Masz tam możliwość się rozpędzić całkiem? Mi jest ciężko powiedzieć. Ja, ja, ja, ja miałem zawsze przełożenia zmienione. Najczęściej Nikt pokazuje 260 na godzinę, ale to jest przekłamane. a o ile procent to nie wiem. Bo raz miałem y, przełożenia takie, że jeden ząbek z przodu zdjęty, a innym razem miałem jeden z przodek, jeden ząbek z przodu zdjęty, a z tyłu dwa nie? podniesione. Hmm. Wtedy już w ogóle prędkość była kompletnie oszukana, no, ale to co, na pewno jest ponad 200. mocniejszy motor, tak? To nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby motocykl... Bo często dużo zakrętów jest w Poznaniu, że się z dwójki wychodzi. Aha. I to mówię o tych wolniejszych zakrętach i... Nie na muszę na, na tych dobrać. niektórych zakrętach on po prostu za nisko jest, a nie, nie powinno się wpinać pierwszego biegu, nie? Hmm. Bo motor jest po prostu zbyt silny, masz zbyt dużą kompresję i możesz po prostu się uśliznąć, nie? Hmm. Dlatego się zmienia tak przełożenia, żeby wolne zakręty były żeby na, do Żeby jednak dobiego. wysoko była w zakręcie, nie? Mm. A to dopiero wyszło z czasem. To, to, to, to były jakby moje przemyślenia doświadczenia, nie? Tego oczywiście nikt nie sprzedaje, tak? Każdy trzyma wszystkie tajemnice dla siebie. Nie, nikt się nie powie. A jak z techniką? Czy ktoś pomaga? Nie. Każdy, każdy sam sobie, że tak powiem, wyszukuje tego zająca, tego lepszego. No, bo mówimy o, o początkach, tak? No, no, no. no. I pogląda jego, jego to sposób wychodzenia z zakrętów i, i zaczynasz to potem sam szlifować po swojemu, nie? Pamiętając o tym, że on pojechał tutaj tak, a nie tak, nie? No, ale poważnie mówiąc, to o, tego się nie da nauczyć od nie. Ale jakby Cię ktoś podszkolił, to dużo, no dużo ma... to daje, że ktoś Ci powie, a nie, że Ty samemu do tego dochodzisz. Hmm. Kałdowski bodajże się nazywał. On był taki naprawdę przejaciół z do wszystkich. To był zawodnik z klasy Supersport. On naprawdę Ci powiedział wiele rzeczy. Przede wszystkim nie, nie sztuką jest, jak ty się głęboką w zakręcie złożysz. Tylko jak dohamujesz i dodasz Tak. Tylko jak długo wytrzymasz na hamulcu i jak szybko na gaz. Bo to nie chodzi o to, że ty możesz wjechać tak, ty możesz wjechać tak, ale ty możesz wjechać ogniem. Tak? Że To wygląda tak, zacząłeś? To wygląda tak jeszcze, jeżeli chodzi o, o to dohamowanie i tak dalej. Że ja miałem zakodowane w głowie, jest taka blokada wewnętrzna, nie hamować i nie przyspieszać w łuku. Na zakręcie, Nic no. się nie stanie, prawda? Więc teraz ja całą siłę hamowania traciłem, jeszcze będąc wyprostowany, no. zakładałem się na zakręt, delikatnie manipulowałem gazem, żeby tą prędkość optymalnie dostosować no. do swoich umiejętności. Ona podejrzana była dużo za mała do, do tych maksymalnych możliwości, ale do swoich umiejętności, podkreślam. Gdzie na przykład inny wchodził zakręt jeszcze na hamulcu i on od tym ci nadrabiał mhm. i kiedy ja się bałem gazu on już dawał gaz i odchodził mi, rozumiesz? Aha. Chciałem Cię po prostu wyprzedzać. Tak. A ja, ja jechałem przed prędkością złożony z obawą, że za chwilę mi opony puszczą, bo mhm. nie dodaj gazu, nie nic nie robią, tylko, tylko przejdź zakręt, nie? No a potem z czasem, z treningiem no to już yy, zacząłem też, też, też opóźniałem coraz bardziej hamowanie, nie? No bo jak już jechałem lepiej, no to sobie znowu lepszego zająca tak zwanego odnajdowałem i, i patrzałem co on robi, nie? No, no, i, no, no i mój najlepszy czas, jak je ukręciłem na starej nawierzchni, podkreślam na starej, bo to ma wielkie znaczenie, bo to była jedna wielka dziura i często nie można, jechać, nie można było jechać optymalnym torem jazdy, tylko omijało się tak naprawdę dziury i nie jechałem litrowym motocyklem, tylko 900 -ką. i ukręciłem 1,46, gdzie wówczas najlepsi robili czasy 1,40, 1,39, to naprawdę jest dobry wynik, nie, na, na, na fabrycznym na no. i to jeszcze, nie, to jeszcze nie był 1000, nie. I czujesz się wtedy, że jesteś mocniejszy, że masz dobrą dyspozycję? Czujesz różnicę w ogóle, jak jedziesz? Czy cały czas ci się wydaje, że się poprawiasz? Czy po prostu raz jesteś. Nie, nie czujesz się, że jesteś lepszy. że z każdym, że tak powiem, udziałem w tych zawodach się idzie coraz szybciej, coraz lepiej. To, to... No bo... to nie jest kwestia tylko czasu, że ktoś się zmierzył czas, tylko to, to czujesz się tak. wiesz. A Czujesz, czujesz się pewnie po prostu. Ja się przede wszystkim oswajam cały czas z prędkością. O ile te, te wolne zakręty zawsze brałem dość dziarsko, tak na przykład tak zwaną dużą patelnię, to jest, to jest wielki nawrót, gdzie się pokonuje ten zakręt około 150. Nie, nie potrafiłem do 150, bo mi strach na to nie pozwala. Mm. Bo ja widziałem, rozumiesz, chłopac, chłopaków, którzy wylecieli z tego zakrętu, to z motocykla już tylko szmaty zostawały. do tego stopnia, że potrafił się zbiorniki urywać, no bo motor po prostu kozuje, już jest raku momentalnie. No I teraz taka, rozumiesz, jedna fan fantazja Cię poniesie i tracisz Koniec. motocykl wart 30 tysięcy złotych. A że, że, że z tego nie ma żadnych pieniędzy, to jest tylko zabawa, ogólnie sprzęt, za którą jeszcze płacisz. I wygrywając yy, wyścig nawet nie masz zwrotu, zwrotu kosztów poniesionych. Hmm. Czyli tak naprawdę ryzykujesz swoim zdrowiem, swoim sprzętem, i, i nic, nie, nie, nie mając nadziei na nic, bo nikt ciebie w amatorach nie no. wypatrzy. Musisz potem przejść do sportu i może ktoś się ze sportu wypatrzy dopiero, nie? Mm. Jest, to jest to droga zabawa, no tak bym to powiedział. Przeciwnego Polaka, upracującego, w cudzysłowie, na taśmie, bo po pierwsze nie stać na motocyka, tym bardziej już na, na, na takie zabawy, no bo taki sezon, są cztery rundy, my można przyjąć w amatorach, ci będzie kosztował minimum 5 tysięcy złotych. Po kosztach prawie. To są to same koszty. Nie wliczają z klocków hamulcowych, bo tego się nie liczy nigdy. Mhm. Już nie, nie wspomnę mhm. o zużyciu motocykla, który cały czas jest na w czerwonych obrotach i on też dostaje w dupę. Oleje szybciej się zużywają, płyny hamulcowe czarnieją, nie, nie wytrzymują po prostu. Mhm. Przydałoby się zamienić przewody hamulcowe na, na metalowe, no bo płyn dostaje takich temperatur, że po prostu te węże puchną, nie? Mhm. A ty jakie błędy robiłeś na początku? No, no ja, tak ja takie. błędy, no. no początek to był yy, przemóc się do, do tych prędkości, nie. To był, to był największy kłopot. Bo ja technicznie byłem wprawiony z katodromu i w kato, na katodromie był no, no, chłopaku, no mówi się, że idzie najlepiej. Ale jednak w poznańskim torze trzymał strach przed, przed prędkościami i ewentualną przewrotką przed dużej prędkości. I, I to właściwie główna walka to była pokonać na strach, nie? Mhm. No takie rzeczy jak dohamowanie i, i ten... To wszystko jest y, kwestią treningu i czym więcej się jeździ tym się coraz później hamuje, coraz szybciej się dodaje gaz w zakręcie. Po prostu się wyczuwa motocykl i, i, i, i to przychodzi samo. Tego się nie da z teorii nauczyć. Nie da się po prostu. Trzeba jeździć. A skąd wiesz, gdzie jest granica przed uślizgiem jeszcze? A tego to nie wiem. Nigdy? Zawsze mi tłumaczono, że jak mam fabryczne stópki, podnóżki i jadę na oponach torowych, to dopóki stópki, stópka się od, od asfaltu nie podniesie, co się nie ma prawa przewrócić. I tego się, że tak powiem, trzymałem i, i, i, to, i to, się, to się sprawdza bardziej, że już trzecim motocyklem jeździłem po takich, to, po takich torach i rzeczywiście są tak one stworzone, że dopóki stópką nie przycierasz po asfalcie na suchej nawierzchni to motocyklu się nie ma prawa przewrócić, jeżeli nie zrobisz głupiego ruchu hamulcem bądź gazem. Nie? A ja tak naprawdę granicy szczepności nie znam, bo nigdy nigdy nie miałem czegoś takiego. Miałem raz, yy, dwa razy miałem tak zwaną rybkę, czyli za szybko dodałem gazu w złożeniu i uśmiechnęło się tylne koło, ale po zamknięciu wróciła szczepność. Po gazu. Kiedy się podpytywałem yy, ze stawki polskiej czołówki, tak, tak bym to określił, czy to się czuje, tą granicę czołówką, że, że to czuć. Nie? To, zachow, to Motor się tak zachowuje, że on, on zaczyna pływać. W takim żargonie yy, taki właściwie to był dowcip yy, chłopaków, że. Nic nie pewnie składać się i kapy przycierać nie? Motocyklowe. Nie hmm. stópki, tylko kapy, nie? A, do, a od stópki do kapy to jeszcze jest kawał drogi, nie? Hmm. No, bo na przykład y, motocykle przygotowane przez zespoły mają podniesione stupki zdecydowanie wyżej. I oni jednak nie mają tej miarki, co, co, co, co ja. I oni to jednak zwyczaj z doświadczenia, nie? Z umiejętności się składają i wiedzą, gdzie jest ten koniec. Ja tego nie wiem, bo nigdy nie miałem motocykla, którym ewentualna przewrotka by mnie za bardzo nie bolała, bo ja zawsze jeździłem na fabrycznym motocyklu na oryginalnych osłonkach. dosłownie odkręcałem tylko lusterka i zaklejałem lampy Światno. i migacze nie? po prostu totalnie fabrycznym motocyklem z amortyzatora skrętów nic więcej a po co zaklejałeś migacze? no to tak już wymóg tych przepisów tam, y kierowników zawodów i tak dalej, że w jakby się coś potłukło, żeby po się nie rozsypało, nie? No i to tak jeszcze takie z ciekawostek no to no w ogóle no, miła atmosfera panuje na zawodach Pomimo tego, że każdy z każdym jest przeciwnikiem, to i tak prywatnie po godzinach wieczornych, jak sobie tam piwkują, imprezują, grillują to, to się jednak odwiedzają, se pogadają, pośmieją się rozumiesz? Pospominają wrażenia z toru no chyba, że jest sytuacja taka, że ktoś kogoś na przykład podjechał i te, przez, przez tą osobę ktoś na przykład nie zrobił dużo czasu, bądź się przewrócił, bądź wyjechał z toru to wtedy rzeczywiście sobie wyjaśniają po swojemu, w cudzysłowie yy, wieczorem, nie? Ale jeżeli są na zasadzie partnerskiej rywalizacji, to, to, to nie, nie ma takiego czegoś, że, że jakiejś taki wewnętrznej nienawiści czy niechęci do drugiej osoby tak naprawdę nie wiem, bo tak to, to, to samo się tyczy polskiej czołówki. Oni nie mają z tego żadnych pieniędzy, oni jeżdżą wszyscy za swoje. Mają tylko ze sponsoringu, ewentualnie? Bo sam, sam organizator zawodów nic nie płaci, ani za zwycięstwo, ani za nic. Nie? Nawet jak są te, jak były takie konferencje prasowe, Szkopek, bo pamiętam, takich żartobliwie powiedział, że podziękowania dla wszystkich i dla sponsora, w którym jest moja karta kredytowa, nie? Aha. No ci powiem, że wtedy zacząłem się śmiać i to pełen głos, nie? Jak to słyszałem, nie? Dziękuję mojemu sponsorowi mojej karcie kredytowej. Nie, ale dziwi mnie to, że... Wiesz, bo w takiej klasie amator startowało minimum 25 motocykli. I że nie było nagród dla pierwszych trzech na podniu to jestem pewien podziwu, nie? Na przykład za zwycięstwo tam, nie wiem, dwa tysiące za, za drugie, tam tysiąc, za pięćset chociaż, no. symbolicznie, żeby było co walczyć, nie? No nie ma tego. Ja nie wiem, jak jest tutaj w Anglii z wyścigami, ale też chyba każdy robi to za swoje pieniądze i to też dużo kosztuje. Natomiast różnica jest taka, że możesz oni tutaj mają motocykle, które możesz sobie wynająć i wynajęcie takiego motocykla to jest tam kwota rzędu 100 funtów plus kaucja 400 funtów w przypadku wywrotki. Nie? Coś ten? To, to jest Twoje takie ubezpieczenie, że czy go doszczętnie zniszczysz, czy go tam... Draszniesz, no wiesz, jak go lekko draśniesz to ci 400 nie wezmą, nie? to tam się policzą ale zabezpieczasz się w ten sposób że to 400 i więcej nie stracisz mm. pomimo tego, że motor będzie całkiem zniszczony nie i teraz o co chodzi te motocykle są szykowane y, naprawdę na wysokim poziomie to są dobre motocykle dostajesz taki motocykl z kocami Wszystko, czyli w tej cenie te, te 100 funtów plus 400 za motocykl Dostajesz motocykl wyścigowy, a nie seryjny. Nie? I możesz sobie popróbować jazdy takim już prawdziwym motocyklem, który jest z mniejszą wagą, podgrzanymi oponami, poregulowany. Wszystko tak, jak powinno być. I tym miłym akcentem yy, dziękuję Wam, Michał, dla przyjaciół Valentino. co już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.